Koszyce 1374, Czerwińsk 1422, Warta 1423, Jedlnia, Kraków lata 1430 33 Cerekwica i Nieszawa 1454, Piotrków 1496, Mielnik 1501. Z tymi miastami związane są przywileje szlacheckie nadawane przez władców. Owe przywileje stały się podstawą wzrostu znaczenia Sejmu i Sejmików, czyli miejsc, gdzie spotykała się szlachta i walczyła o rozszerzenie swoich praw, ale i debatowała o losach państwa. Dlaczego wtedy i w tych miastach rodziły się nowe filary suwerenności Polski, czyli demokracja i parlamentaryzm? Historia żywa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 Dzień dobry, witam serdecznie. W kilka niedziel, na parę dni przed nadchodzącym sejmikiem, ojciec mój, ja z nim wraz ze starszym bratem, jechaliśmy w jednym pojeździe do Lublina. Wyjechawszy za wrotków, spostrzegliśmy gęste dymy tułające się ponad rzeką na łąkach. Ujrzeliśmy białe namioty... Szatry na kijach płachtami okryte, budy z gałęzi, przed nimi gorejące płomienie ogniska, przy których zażynano i pieczono na rożnach całe ćwierci wołów, a w środku to przy stołach, to przy zydlach to na ziemi w kuczkach siedzące tłumy pożerające strawę, Inni przy beczkach piwa i miodu, przy kufach gorzałki, z wrzaskiem i hałasem, szklankami, garnkami, dzbankami, raczący się trunkiem i wykrzykujący wiwaty. Ledwieśmy wjechali na przedmieście ku dominikanom, spotkaliśmy taczające się po drodze tłumy szlachty w kapotach, opończach, przy szablach. Ledwie z trudnością dostać się mogliśmy przed kamienicę. Instytucja sejmików pojawiła się podobno po raz pierwszy w Wielkopolsce na przełomie XIV i XV wieku. Były to tak zwane sejmiki obozowe z udziałem zbrojnego rycerstwa, a poprzednikiem tych sejmików były wiece. Czy to jest właściwy początek opowieści o polskiej demokracji i parlamentaryzmie? Rozpoczęłam bowiem od przywileju Koszyckiego w 1374 roku, ale to może już rok 1355. To jest ta godzina zero, bo wtedy przecież jeszcze nie król, a pretendent do tronu polskiego Ludwik Węgierski Obiecał panom małopolskim między innymi nie nakładać nowych podatków i pokrywać straty, które szlachta ponosiła w wyprawach zagranicznych. To był tak zwany przywilej budziński, nadany w Budzie. Zatem gdzie jest ten początek, pani profesorze? Początek ginie, jak to często bywa w pomroce dziejów, wyłaniają się z niego rozmaite strzępy i ślady, takie jak choćby opisany już w kronice anonima zwanego Galam, przykład takiego sejmiku lokalnego, śląskiego, na którym pretendenci do współudziału we władzy obok Władysława Hermana już w końcu XI wieku szukają poparcia lokalnej szlachty, jakbyśmy później powiedzieli, czy lokalnego rycerstwa śląskiego. W tym samym czasie, w walce między juniorami a Hermanem, to znaczy między Bolesławem Krzywoustym i jego bratem Zbigniewem z jednej strony, a starym księciem Władysławem Hermanem, Pojawia się instytucja, można powiedzieć, Sejmu Konnego, przedstawiciele rycerstwa ze wszystkich ziem niemal Polski. Idąc na wyprawę przeciwko księciu, konkretnie przeciwko pierwszemu ministrowi, czyli przeciwko sieciechowi, podejmują decyzje polityczne. Tak można wskazać pierwsze zalążki jakby tej instytucji podejmowania decyzji przez kandydatów do władzy zwierzchniej, czyli przez książąt, w tym przypadku przez tak zwanych juniorów, czyli kandydatów właśnie dopiero, a nie realnie sprawujących władzę, Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa, z przedstawicielami społeczeństwa, społeczeństwa poszczególnych ziem, najpierw na Śląsku, we Wrocławiu się to odbywa, a potem społeczeństwa już ogólnokrajowego. Ale jaka to jest część społeczeństwa? To są ci, którzy noszą broń którzy narażają swoje życie w walce o granice, o suwerenność, o władzę swojego Pana Zwierzchniego i zarazem całej wspólnoty politycznej, której stają się częścią. Ale czy to była w ogóle europejska droga, czy nie? Kształtuje się to nie inaczej zresztą niż w większości krajów ówczesnej średniowiecznej Europy. Specyficzne ograniczenie przywilejów do stanu, który trzyma w ręku miecz. Stopniowo jednakże rozchodzą się te drogi protodemokracji czy instytucji reprezentacyjnych w różnych krajach europejskich. W taki oto nieoczekiwany schemat można je ułożyć. W Polsce, na Węgrzech i w Anglii kształtuje się stopniowo reprezentacja ziem poszczególnych, łączących się we wspólną reprezentację społeczeństwa tych ziem, czyli sejmiki i sejm, społeczeństwa rozumianego jako ta grupa szlachecka, Rycerska, do których dołączają także miasta. W Polsce to są sejmiki i miasta, na Węgrzech to są komitaty i miasta, a w Anglii to są reprezentacje poszczególnych hrabstw i miast. 1215 to jest ten początek europejskiej demokracji angielskim akcie wydanym przeciwko Janowi Bez Ziemi fundament wolności europejskiej, ale już siedem lat później to samo dzieje się na Węgrzech, Złota, Bulla, Andrzeja II. I w Polsce też wtedy rozwijają się te pierwociny i instytucji przywilejów szlacheckich gwarantujących szlachcie wyłączne prawo zgody na nowe podatki, no bo od tego się zaczyna demokracja, prawda, że jeśli mamy płacić pieniądze na państwo, na dobro wspólne, to mamy też prawo decydować o tym jakie to są pieniądze. Na Zachodzie tymczasem inaczej układają się te instytucje przedstawicielskie, kształtują się w formie korporacyjnej, skupiające osobno szlachtę, osobno duchowieństwo i osobno stan trzeci, łączący miasta, a w niektórych krajach chłopów. A więc nie reprezentacje poszczególnych ziem, ale reprezentacje poszczególnych stanów czy korporacji właśnie społecznych. Tymczasem w Polsce... Właśnie w okresie kryzysu dynastycznego, kiedy wymiera dynastia piastowska, kiedy istnieje potrzeba umocowania nowego kandydata do tronu. Tak jak pani wspomniała, to właśnie pochodzący z dynastii andegaweńskiej, spokrewniony z Kazimierzem Wielkim, ale nie będący naturalnym panem, czyli bezpośrednim dziedzicem piastów, Ludwik Węgierski musi zabiegać o to, żeby zyskać. Oparcie społeczeństwa i wtedy wystawia ów przywilej w budzie, potwierdzony następnie i rozszerzony już w momencie, kiedy Ludwik Węgierski jest władcą w Polsce w 1374, po to, żeby z kolei zagwarantować prawo swoich córek. Nietypowo, nie miał synów, trzeba było dla nich zagwarantować możliwość dziedziczenia tronu w Polsce i za to płaci szlachcie polskiej wspólnym przywilejem wydanym w koszycach. Właściwie dlaczego ten przywilej z koszyc z 1374 roku jest tak ważny w historii naszej demokracji? Czy dlatego, że chodziło o pieniądze? On ustanawia i szlachta doskonale to sobie zapamiętała, tę absolutną zasadę, że żadnych nowych podatków, poza tym staropolskim flat tax, płaskim podatkiem, dwa grosze z łanu, który wtedy właśnie ustalono w Koszycach, żadnych nowych podatków król nie ma prawa nakładać inaczej niż za zgodą samych zainteresowanych, czyli szlachty. A więc do tego przywileju Koszyckiego się odwołując, szlachta mogła zacząć budować stabilny system parlamentarnej reprezentacji. Być może ktoś złośliwy powiedziałby, że u źródeł leżało polityczne przekupstwo. Tak się toczy polityka, że a żeby uzyskać w niej sukces, osiągnąć swoje cele, trzeba tym, którzy mogą pomóc w osiągnięciu tych celów, coś zaoferować. Tak się dzieje w każdym systemie politycznym. W momencie, kiedy władza uniezależnia się od tego rodzaju targu ze społeczeństwem, staje się władzą absolutną, władzą, która się wyradza. To jest przykład właśnie Francji która między 1614 a 1789 rokiem nie zwoływała królowie francuscy żadnych parlamentów. Zaowocuje czymś strasznym, rewolucją francuską, ogromnym przelewem krwi, ogromnym kryzysem społecznym. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, a Broni mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści. Strzeż mnie, Boże. że jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie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 Pogardy Panie. Historia Żywa. Pod wiarą, cnotą, poczciwością i sumieniem naszym obowiązujemy się i przyrzekamy tak, że jeżeli by ktokolwiek chciał na państwo przeciwko prawom, wolnościom, osobliwie wolnej elekcji, gwałtownie następować, albo tę mimowolną elekcją podsiadać, wtedy na takowego i przeciwko takim stawać i na skazę i zepsowanie takiego każdego powstać. Był to fragment relacji ze zjazdu szlachty województwa krakowskiego w Proszowicach w 1696 roku. O początkach polskiej drogi do parlamentaryzmu rozmawiam z profesorem Andrzejem Nowakiem. Polityczne przekupstwo czy polityczne targi legły u podstaw polskiej demokracji szlacheckiej. Ja to nazwałam politycznym przekupstwem, Panie Profesorze. Do przywileju Koszyckiego się odwołując, szlachta mogła zacząć budować stabilny system parlamentarnej reprezentacji. W Polsce udało się właśnie za pomocą takich, pani powiedziała, przekupstw. Nie, za pomocą targów, których są racjonalne dwie strony. Jest król, władza wykonawcza i jest reprezentacja społeczeństwa, szlachta, która ma swoich przedstawicieli. I te dwie strony spierają się o to, co jest dobre dla wszystkich razem, co jest dobrem wspólnym dla korony Królestwa Polskiego, co może wzmocnić króla. Jeżeli wzmocni króla, to co w zamian społeczeństwo dostanie. Jeżeli społeczeństwo nic w zamian nie dostanie, to może w takim razie i król nie powinien być wzmocniony. To jest właśnie istota debaty w Republice. I utrwalenie tej kultury politycznej, obywatelskiej jest jedną z największych, w moim przekonaniu, zasług naszych przodków z wieku XIV i XV z okresu powstawania tych przywilejów, o których pani mówiła, bo one budują razem poczucie bezpieczeństwa i suwerenności obywateli. Bezpieczeństwa, bo przywileje, które pani wymieniła, wydane później, już przez Jagiełłę, kiedy on będzie z kolei swoim synom chciał zagwarantować tron i w zamian za to będzie płacił, na tym polegało to w cudzysłowie przekupstwo, Czym będzie płacił? No czymś najwspanialszym, co może być, gwarancją bezpieczeństwa i praworządności dla swoich obywateli. To może dziwić, że to tak długo trwało, bo Władysław Jagiełło dopiero w 1422 roku prawnie zagwarantował własność indywidualną, czyli niemożność jej konfiskaty bez orzeczenia sądowego. Długo to trwało czy nie? Przypomnijmy, że w Anglii ta zasada zostanie wprowadzona w latach 80. XVII wieku. W Anglii, która przodowała pod tym względem w Europie. We Francji król mógł zabrać cokolwiek, włącznie z życiem, każdemu ze swoich poddanych. Otóż o tego rodzaju nadużyciach politycznej władzy monarchy w Polsce nie ma mowy od lat dwudziestych XV wieku. Polska pod tym względem jest jednym z pierwszych krajów w Europie. Habeas Corpus Act, czyli ten angielski fundament wolności i bezpieczeństwa osobistego obywateli, to jest jednak dopiero koniec wieku XVII. A w Polsce nasza zasada, neminem minem captiva bimus, nisi jure victum, to znaczy nikogo nie skaże się inaczej niż za pomocą prawnego wyroku sądowego, odpowiedniego sądu. Ta zasada jest prowadzona praktycznie od 1430 roku. Czy król Władysław Jagiełło był wyjątkowo aktywnym władcą co do targowania się z narodem i ustalania pewnych reguł gry? Bo już w 1423 roku podpisał kolejny zbiór przywilejów szlacheckich zwany statutem warckim. I on rzeczywiście dawał szansę na przykład usuwania niewygodnych urzędników Stanowiska sołtysa pozbawić można było kogoś. Statuty warckie były odczytywane często w tradycji, zwłaszcza marksistowskiej, perelowskiej, jako dowód egoizmu szlacheckiego szkodliwego dla wspólnoty politycznej. Przede wszystkim przez pryzmat jednego z artykułów statutu warckiego o nieposłusznych sołtysach. W istocie, jak wykazali historycy prawa, na czele z profesorem Uruszczakiem z Krakowa ten fragment statutów warckich wcale nie był używany, szczególnie często w wieku XV czy jeszcze nawet w wieku XVI i chodziło rzeczywiście raczej o tych sołtysów, którzy przestali wypełniać swoje funkcje administracyjne i istniała potrzeba ich zastąpienia kimś innym, a nie o jakiś egoizm stanowy szlachty, która by chciała zająć ziemię po sołtysach. Istota tego ustawodawstwa z owego okresu pochodzącego polega na ograniczeniu możliwości nadużycia administracyjnej władzy, władzy wykonawczej, a mianowicie do czterech tylko przypadków ograniczano, zgodnie z postanowieniami wtedy wydanymi, możliwość zamykania przestępców z odpowiedniego nakazu sądowego, a mianowicie w przypadkach no, najcięższych, morderstwo, złapanie na gorącym uczynku, podpalenie, gwałt, tego typu kwestie tylko podpadały, będzie obowiązywała wkrótce ta jedna zasada, Najpierw musi być prawny wyrok sądowy. Zapytała Pani, dlaczego Jagiełło był tak aktywny w tej kwestii przywilejów. Społeczeństwo szlacheckie dojrzało. Ci ludzie nauczyli się współpracować między sobą, reprezentując już dojrzałą kulturę polityczną, uformowaną w stale powoływanych w poszczególnych ziemiach sejmikach. Jagiełło wielokrotnie, przygotowując się do wojny, z zakonem krzyżackim, czy też wykupując ziemię wcześniej od zakonu krzyżackiego, na przykład ziemię dobrzyńską w 1404 roku, musiał po prostu prosić sejmiki poszczególnych ziem o zgodę na nadzwyczajne podatki, żeby można było na przykład zapłacić ogromną ilość pieniędzy i wykupić, powiedzmy, ziemię dobrzyńsko, prawda? Potem dochodzi do tego następny czynnik, a mianowicie Jagiełło ma dzieci, którym chce utorować drogę do tronu. Przekupuje, jak pani to ujęła, czyli targuje się ze społeczeństwem, z obywatelami. Co z tego będzie miało społeczeństwo, obywatele, wolność, jeśli ci młodziutcy chłopcy zyskają aprobatę jako nowi kandydaci do tronu w Krakowie, do tronu w Polsce. I wtedy właśnie zostaje przyjęta owa zasada nietykalności fundamentalna dla naszej tradycji obywatelskiej. To już były przywileje z Jedlni i Krakowa z lat 30. XV tak. wieku, że bez orzeczenia sądu nie będzie aresztu. Tak jest, natomiast następny etap przychodzi w momencie, kiedy Polska rozpoczyna tę decydującą już wojnę z zakonem, trzynastoletnią jak się okazało, o Pomorze Gdańskie i gdzie szlachta, korzystając z tego, że po prostu jest zgromadzona razem, jako pospolite ruszenie, tę siłę, jaką reprezentowała, stawia przeciwko królowi, domagając się od niego uznania prawa sejmików do decydowania o nakładaniu podatków. I to rzeczywiście od tej pory jakby umacnia się ta już wcześniej występująca tradycja tego, że reprezentacje poszczególnych ziem mogą indywidualnie zgadzać się na podatki w tych ziemiach nakładanych, czyli powiedzmy w ziemi sierackiej, w ziemi łęczyckiej. Niezależnie od tego może zgodzić się na podatki cały Sejm. Sejmy walne, czyli zgromadzenie Rady Królewskiej, a więc jakbyśmy ich później nazwali senatorów oraz przedstawicieli szlachty takie sejmy walne odbywają się i w XIV wieku i w XV, ale dopiero za czasów Kazimierza Jagiellończyka właśnie w związku z wojną z zakonem krzyżackim ta instytucja przybiera formę ostatecznie ukształtowano poselskiej reprezentacji stanu szlacheckiego z poszczególnych ziem wysyłanych posłów. Stało się to 9 października 1468 roku i to jest niezwykle ważna, a trochę zapomniana data w naszej historii, kiedy pierwszy raz taki Sejm gromadzi się, zebrany na zasadzie wyboru posłów w poszczególnych ziemiach, a więc z każdego powiatu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli z każdej ziemi, Wybranych zostaje po dwóch posłów, którzy jadą na ten Sejm, by dyskutować z królem i jego radą o sprawach najważniejszych dla państwa. Podatków na zapłacenie żołnierzom, których wynajęto do walki z krzyżakami w wojnie trzynastoletniej. Wcześniej Kazimierz Jagiellończyk w 1454 roku uchwalił przywileje w Cerekwicy i Nieszawie. Istotą tych przywilejów było jednak przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za... Podatki oraz także zgody na wojnę na sejmiki lub sejmiki generalne, tak zwane czyli sejmiki, na których spotykała się reprezentacja całych wielkich historycznych ziem Polski, czyli odpowiednio Wielkopolski i Małopolski. Dla Wielkopolski te sejmiki generalne spotykały się w kole, dla Małopolski najczęściej w Nowym Korczynie. 14 lat później te przywileje zyskują jakby nową formułę instytucjonalną, a mianowicie to jednak Sejm staje się głównym forum debaty nad podatkami, nad prawem i nad ewentualnymi zmianami prawa i nad kwestiami wojny. A jak wyglądał taki typowy Sejmik, nie wiem, ziemi sieradzkiej? Bo pewnie nie jest to powszechną wiedzą, że Sejmiki odbywały się w kościele i to z wielu względów. Jeżeli były burzliwe, to święte miejsce jednak zobowiązywało do stosownego zachowania, ale czy była jakaś hierarchia, czy było wiadomo, kto jest kim, jest marszałek, kto ma siedzieć z przodu, kto w środku, kto z boku? Czy takie U... rzeczy już wtedy ustalano? Doskonałe pytanie. Myślę, że warto zacząć odpowiedź na nie od stwierdzenia niezwykłego faktu, fenomenalnej stabilności tego systemu, który w XV wieku się tworzy. Bo ten system będzie trwał 300 lat z niedużym okładem. Władysław Konopczyński, wielki polski historyk, w swojej chronologii sejmów wylicza między 1493 a 1793 245 sejmów. No niesłychana ciągłość. Przypominam jeszcze raz dla kontrastu we Francji, przez blisko 200 lat nie ma żadnego sejmu, żadnego parlamentu. A w Polsce te sejmy spotykają się niemal co roku, choć przyjmie się stopniowo zasada, że sejm musi odbyć się nie rzadziej niż raz na dwa lata i jego obrady nie powinny trwać dłużej niż sześć tygodni. Posłowie na sejm otrzymywali diety poselskie, najpierw od króla, potem od delegujących ich sejmików. Zanim wrócimy do sejmu, odpowiedzmy na kwestie dotyczące sejmików przez te trzysta lat. A więc najpierw mamy sejmik przedsejmowy, by wysłuchać tego, co król proponuje jako agendę dyskusji na sejmie. A więc o czym będziemy na sejmie dyskutować? Najpierw muszą się dowiedzieć przedstawiciele szlachty danej ziemi, którzy wybiorą swoich reprezentantów posłów. I sporządzą instrukcję dla nich, co w takim razie ci reprezentanci mają mówić na Sejmie, jakie stanowisko zająć wobec tych kwestii, jak przebiegają te obrady. Jak powiedziała Pani, wszystko zaczyna się oczywiście od mszy świętej. W XVI wieku te msze czasem są dwie, no bo są protestanci obok katolików. I do XVII wieku ta tradycja przetrwała, potem protestanci pogodzą się z tym, że są w zdecydowanej mniejszości i będą uczestniczyli w katolickiej mszy świętej jako uroczystość państwowa, nie tyle religijna, ile państwowa. A więc pomszy, rzeczywiście najczęściej jeśli idzie o sejmik zostawali uczestnicy sejmiku w kościele jako największym budynku w danej ziemi i zaczynały się obrady. Nie było tam pierwszego na tych obradach, inaczej niż na Sejmie, gdzie oczywiście pierwszym był król. Natomiast na Sejmiku wszyscy byli formalnie równi i dlatego często opisywano te obrady jako obrady w kole. Często były one wokół okrągłego stołu. To nie jest wymysł roku 1989. A rycerzy z wysp? Oczywiście ta tradycja jest starsza, sięga ideału rycerskiej równości, który przechowuje pięknie legenda o królu Arturze i jego rycerzach. Ale tak funkcjonowały sejmiki, a więc w kole, żeby nie było no, sporu o to, kto jest pierwszy. Wybierano dopiero spośród siebie pierwszego, czyli marszałka. I tu obowiązywała zasada większości głosów, wyjątkowo. Kiedy ten sejmik przedsejmowy wybrał posłów, Następny sejmik z kolei był sejmikiem relacyjnym, gdzie wysłuchiwano relacji posłów z Sejmu Walnego i decydowano o tym, czy aprobujemy decyzje podjęte na Sejmie, czy nie. Bo sejmiki miały taką jakby możliwość ratyfikacji tego, co na Sejmie postanowiono. I to jest przykład bardzo ważny choćby w kwestii Konstytucji 3 maja. Przeciwnicy Konstytucji 3 maja twierdzili, że została ona uchwalona w drodze zamachu stanu, bo rzeczywiście wykorzystano... Pewne kruczki prawne, część posłów nie wróciła jeszcze z wakacji. No ale niezależnie od tego, czy wszystkie standardy prawne zostały spełnione przy ufalaniu konstytucji, niewątpliwie ogromna większość sejmików i w Koronie, i na Litwie po prostu zaakceptowała konstytucję 3 maja, ratyfikowała ją niejako. Następnym z kolei rodzajem sejmiku był sejmik elekcyjny, na którym wybierano kandydatów. Nawakujące urzędy danej ziemi, danego powiatu. Znamy te nazwy choćby z pana Tadeusza. Na każdy z tych urzędów sejmik wybierał czterech kandydatów, których następnie dopiero wybierano na Sejmie. Wreszcie pojawiła się w XVI wieku instytucja sejmików deputackich, na których wybierano deputatów do Trybunału Koronnego, kiedy powołano tę instytucję odrębnego sądu jakby niż Sejm, bo wcześniej to Sejm był najwyższą instancją sądową, ale od czasów Stefana Batorego był Trybunał Koronny. No, w dzisiejszych sporach politycznych myślę, że byłby to swoisty argument historyczny na rzecz tezy, że to jednak reprezentacja społeczeństwa wybiera sędziów. W każdym razie tak było w Rzeczpospolitej. No i były także od XVII wieku, zwłaszcza w okresie zniszczeń gospodarczych w czasie potopu, później wojny północnej, sejmiki gospodarcze. A więc widać już choćby z tej liczby rozmaitych typów sejmików, jak bardzo dużej aktywności wymagała ta forma ustroju politycznego. Powstaje pytanie, ilu ludzi brało w tym udział. Sejmików było około 50 w skali Rzeczpospolitej. A szlachty około 10% społeczeństwa, zatem można by powiedzieć co dziesiąty to ma być demokracja. Ja myślę, że trzeba to jeszcze bardziej urealnić. Co dziesiąty z co dziesiątego. Mniej więcej szacuje się, że w sejmiku brało udział w koronie 100, sto kilkadziesiąt reprezentantów szlachty. Na Litwie było to na ogół połowę mniej. To mniej więcej 10% uprawnionych do wolności szlacheckiej, tej pozytywnej wolności, czyli wolności reprezentowania w instytucjach politycznych, realnie brało udział w obradach sejmikowych. Aktywność może nie za duża, ale pamiętajmy, że w żadnym innym kraju europejskim podobnej aktywności nie było. Przypomnijmy, że w takich krajach jak Francja, czy w większości krajów niemieckich, czy w Hiszpanii no, realne decyzje zapadały w kręgu kilku, kilkunastu osób. Tutaj dziesiątki tysięcy ludzi mają realny wpływ na decyzje dotyczące ich pieniędzy, ich bezpieczeństwa. No, można mówić na pewno o ograniczonej, ale demokracji a nie o samowładztwie. Jest takie potoczne powiedzenie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania i można się zastanawiać, jak to się udawało ten sposób rządzić, no bo łatwo marszałek sejmiku nie miał, skoro decyzje podobno musiały być jednomyślne. Jak on takie decyzje wydobywał z tej grupy uczestników takiego sejmiku? Na sejmiku to może jeszcze takie trudne nie było i wbrew czarnej legendzie przypisywanej sejmikom. Najwybitniejszy badacz historii parlamentaryzmu polskiego z srebrnego wieku, nie złotego, nie z XVI wieku, ale z XVII, z tego, który uznajemy już często za czas upadku, profesor Edward Opaliński, ustalił, że w jednym 1,3% sejmików doszło do jakichś poważniejszych burt czy zakłóceń. Sytuacja zacznie się suć na pułapie sejmowym od połowy XVII wieku. Ale czy to zepsucie znów, możemy zapytać, którego obraz mamy wciąż taki podręcznikowy przed oczyma? Liberum veto, paraliż sejmowy. Czy należy odczytywać aż tak dosłownie, jak to mamy drukowane w naszą wyobraźnię? Warto przypomnieć argumenty innego znakomitego historyka, Mariusza Markiewicza, badacza, można powiedzieć, jeszcze gorszego wieku, bo XVIII czasów saskich który stwierdza, że to, że sejmy wtedy często nie kończyły się podjęciem uchwał, ponieważ zostały zerwane przez liberum veto, niekoniecznie oznacza, że sejmy źle działały. Bo istotą działania sejmów było blokowanie złego ustawodawstwa. Sejmy nie miały uchwalać nowych praw przede wszystkim, ale miały nie dopuścić do tego, by król czy ktokolwiek inny naruszył stare, odwieczne prawo. Te wolności, a więc bronić przed złym prawem, bronić przed wypowiadaniem wojny. Pacyfizm szlachecki był tutaj bardzo silnym czynnikiem. Przed ryzykiem nowej wojny szlachta nie chciała walczyć. Szlachta była zasadniczo pacyfistycznie nastawiona. To był także nierzadko powód zrywania sejmów. Wreszcie na obronę liberum veto trzeba przypomnieć argumenty wynikające z różnorodności Rzeczpospolitej. Posłów na Sejm było 170-190, różnie to bywało w różnych okresach, ale na ogół poniżej 200, nieco mniej niż 1 trzecia, to byli posłowie z Litwy. Gdyby obowiązywała zasada większości, Litwini byliby zawsze przegłosowani. Prusy Królewskie, a więc dzisiejsze Pomorze Gdańskie, miało swoje rozbudowane instytucje samorządowe własne i Także, aby nie być zmajoryzowany na Sejmie, mógł czuć się pewniej reprezentant Prus w momencie, kiedy dysponował prawem weta. Różnice, także wyznaniowe, które były istotnym czynnikiem w życiu społecznym i politycznym Rzeczpospolitej, do praktycznie rzecz biorąc z początku XVIII wieku, także mogły znaleźć swoje gwarancje czy możliwość rozładowania napięć stąd wynikających właśnie w prawie weta. Okazało się jednak, że w XVIII wieku, że to bezpieczeństwo dla wolności obywateli niestety może nie równać się bezpieczeństwem dla całej ojczyzny. Że ktoś inny może używać, przekupywać głosy na Sejmie czy na Sejmiku tej instytucji po to, by sparaliżować Rzeczpospolitą, by ta się nie modernizowała. A! A! A! Król idzie! idzie Ciszcie się! Kości panowie! Rozpoczynamy obrady. Punkt pierwszy o pleni potencje dla delegacji... Panie profesorze, skoro wspomniał pan już o Sejmie, czyli tej największej strukturze demokracji. Sejm, dodajmy, składał się z trzech stanów sejmujących. To był król, był senat, była izba Poselska i niektórzy obserwatorzy współczesnych struktur ponad europejskich, jak Parlament Europejski, mówią, że to zadziwiające, że w polskim Sejmie zasiadali Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, z Prus Królewskich, Katolicy, Luterani, Kalwiniści, Ortodoksi i wszyscy razem obradowali, targowali się, ale jednak dochodzili do porozumienia i nie trzeba tu było tysiąca ustaw, a było to 500 lat temu. To była taka praktyczna demokracja, nie władza urzędników i, i ustaw i ten system parlamentarny Rzeczpospolitej może być wzorem dla współczesnych i jest fenomenem w skali europejskiej. Czy pan się z tym zgodzi? Jak najbardziej zgadzam się z tą wizją Sejmu Rzeczpospolitej, która powinna zastąpić zupełnie fałszywy obraz, jaki wprowadził pesymistyczny nurt polskiej historiografii po rozbiorach. Polska nie jest już po rozbiorach. Polska jest w zupełnie innym miejscu swojej historii właśnie wewnątrz Unii Europejskiej. Może spojrzeć na swoje instytucje, które funkcjonowały znakomicie przez co najmniej 200 lat od Połowy wieku XV do połowy wieku XVII. Czy można sobie wyobrazić, że instytucje Unii Europejskiej będą bez zmian funkcjonowały przez lat 300? No myślę, że każdy konstruktor Unii Europejskiej ambitny mógłby marzyć w najśmielszych snach o takiej długotrwałości i takiej stabilizacji instytucji stojących na straży różnorodności politycznej. Instytucja Sejmu Czterech Ziem prowadzona w XVI wieku w Rzeczpospolitej, która przetrwa do połowy XVIII wieku, jest z dumą przypominana w Izraelu w tradycji parlamentaryzmu nowoczesnego państwa żydowskiego jako no, jeden z pierwszych etapów przygotowujących po prostu parlamentaryzm żydowski, współczesny, nowoczesny. Zaraził ich tym przykładem właśnie przykład polskiego parlamentaryzmu. W artykule Jerzego Ziai znalazłam takie zadziwienie, że skoro Polska na przełomie XVI i XVII wieku miała powierzchnię około miliona kilometrów kwadratowych, to jest więcej niż Niemcy, Belgia, Holandia i Francja razem wzięte, nie było jakichś specjalnie dobrych dróg. Jedyną możliwością komunikowania się to był goniec na koniu, a jednak to wszystko działało perfekcyjnie, było zaplanowane i tutaj autor podkreśla, że w takiej potocznej świadomości w kraju, co nie rządem stoi, czy trzeba się zadziwiać nad tą także organizacyjną stroną tego polskiego parlamentaryzmu? Rzeczywiście warto to wziąć pod uwagę. No jednak trzeba było przyjechać powiedzmy, z województwa Smoleńskiego do Warszawy to jest 700-800 kilometrów, na spotkanie, które trwało na ogół właśnie te sześć tygodni, niekiedy było przedłużane, to nie jest żaden chaos. To, że nie było na przykład w ogóle omawianej na Sejmie kwestii kworum, czy kwestii wystarczającej większości, wynikało właśnie z przyjętej zasady Trudniejszej na pewno, ale przecież piękniejszej tej zasady, że trzeba dojść do konsensusu. Skoro konsensus, to nie ma sensu umawiać się, jaka ma być większość, która wystarczy do przyjęcia danej uchwały. Nie, wszyscy muszą być ostatecznie przekonani, a jak się to robi? Gadaniem. Pozwalano się wygadać na Sejmie. Nie miał prawa, marszałek wybrany na Sejmie, przerwać posłowi. Oczywiście granicę temu gadulstwu można było położyć perswazją, no, jakimś kuksańcem, prawda, czy podniesieniem głosu przez innych, ale jeżeli nie pozwolimy sobie nawzajem się wygadać, my Polacy, to czujemy się wtedy mniej wolni. Drugi aspekt, który warto podkreślić, że z całego tego gadania wynikał jednak pewien porządek. Od tej mszy, która inicjowała obrady uroczyście z udziałem wszystkich trzech stanów sejmujących, czyli króla, senatu, i Izby Poselskiej, poprzez posiedzenie wspólne, na którym po pocałowaniu pierścienia królewskiego przez wszystkich posłów, bo pamiętajmy, był wielki szacunek dla osoby króla. Nie jest tak, że król był jakimś popychadłem w systemie Rzeczpospolitej. A zatem po pocałowaniu pierścienia królewskiego rozpoczynało się to debatowanie nad istotą problemów politycznych, czy finansowych, czy militarnych. To był bardzo sprawnie funkcjonujący, dobrze zorganizowany system. Ciekawa jestem zatem odpowiedzi pana profesora, bo są takie myśli zapisywane przez historyków, że dobrze zaczęliśmy, a źle skończyliśmy, bo to co było na początku złote, Później zaś nie działo. Demokracje europejskie, które czerpały także z naszych wzorów, wyprzedziły nas. Nasz parlamentaryzm się nie zreformował i dlatego upadł. I dlatego nie było potem Polski do 1918 roku. No cóż, na tego rodzaju sugestie, czy tezę, czy raczej stereotyp, powiedział jest właśnie dzieło Sejmu Czteroletniego. Przecież to jest podsumowanie tradycji polskiego parlamentaryzmu, pierwszej Rzeczpospolitej, zorganizowane według zasad tego parlamentaryzmu, a stopień aktywności politycznej społeczeństwa wtedy. Te setki broszur, które wtedy zostało wydanych, czasopism politycznych, które się wtedy pojawiają, ta niesłychana aktywizacja całego społeczeństwa skupionego wokół Sejmu, podzielonego oczywiście na różne zdania, różne opinie była fenomenem w skali na pewno całej Europy Środkowo-Wschodniej. Daleko było bardzo nie tylko Rosjanom czy Austriakom do tego poziomu aktywności politycznej obywatelskiej, ale także w wielu innych krajach niemieckich. I jednocześnie ten sposób reformy, który się dokonał wtedy, bo przecież właśnie zreformował się ten system poprzez ustawodawstwo Sejmu Wielkiego, z Konstytucją Majową i z prawem o miastach na czele, to wszystko odbyło się w sposób pokojowy, inaczej niż w drugiej Konstytucji, jaka w Europie zostanie uchwalona. Pamiętajmy, dziełem polskiego parlamentaryzmu jest pierwsza Konstytucja w Europie. Druga to jest Konstytucja uchwalona we Francji kilka miesięcy później, ale ta Konstytucja francuska niesie za sobą Coś potwornego, niesie za sobą rewolucję, krew w setek tysięcy ofiar rewolucji francuskiej. W Polsce ofiary pojawią się w momencie, kiedy wkroczy armia Katarzyny II, Fryderyka Wilhelma i cesarza austriackiego. Trzy agresywne imperializmy ufundowane na potędze demograficznej i ekonomicznej i wreszcie militarnej sąsiadów polskich. Historia Żywa. Za tydzień o zagrożeniu od wschodu i umocnieniu Unii z Litwą w XVI wieku. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Polecam. Dorota Truszczak. Do usłyszenia za tydzień po godzinie 14.00.